Dobrze, moi drodzy. Nie wiem, jak Wam to Wasze ćwiczenie pierwsze indywidualne upłynęło. Czy było trudne, czy nie. Chciałbym, moi drodzy, abyśmy teraz właśnie tak przyjrzeli się to, co mówiłem, tym fałszywym obrazom Pana Boga, bo to dla nas w tym momencie jest też ważne, żebyśmy gdzieś tam odnaleźli się w tej rzeczywistości, i tutaj od razu mówię, nie chodzi o to, żeby zobaczyć, jak jest źle, tylko chodzi o to, żeby zobaczyć, co ja mogę z tym zrobić. Jest różnica? No właśnie. A więc teraz będziemy przyglądali się właśnie tym fałszywym obrazom Pana Boga. Ja posłużę się tutaj konferencją, którą wygłosił jezuita ojciec Stanisław z zobaczę, czy Stanisław, ale chyba Stanisław, raczej na pewno. On swojego czasu właśnie mówił o tych, tak, Stanisław Biel, on mówił o tych fałszywych obrazach Pana Boga. Dla mnie osobiście to jest takie najbardziej przejrzyste i, i ciekawie zrobione, dlatego chcę się tym posłużyć, oczywiście z moją interpretacją. Ale w każdym bądź razie, jak sobie wpiszecie na przykład w wyszukiwarkę obrazy Pana Boga, czy fałszywe obrazy Pana Boga, to tego znajdziecie bardzo dużo i to w zależności kto to pisze, na jakie tam potrzeby, to będzie ich albo więcej, albo mniej. Ważne jest, abyśmy rzeczywiście gdzieś tam troszeczkę się skonfrontowali z tym, co my przeżywamy, bo to co pierwsze i to jest dla mnie gdzieś tam ważne, wchodząc w to doświadczenie też życia wiarą, ale również w przeżywanie tych różnych trudnych sytuacji, w naszym życiu, żeby to wszystko rzeczywiście miało, tak kolokwialnie mówiąc, ręce i nogi, to musimy zrobić dwa założenia. Pierwsze to założenie, które, które jest dla mnie osobiście bardzo, bardzo ważne, to jest to, że uznaję, że Bóg jest. Tak? Czyli uznajemy, że Bóg jest. Przyjmujemy, że Bóg jest. To jest taka podstawa, fundament do, do tego, co my przeżywamy, co powinniśmy przeżywać. Natomiast druga taka podstawa, fundament to, że Bóg chce dla mnie dobra. Pierwsze, Bóg jest. Drugie, Bóg chce dla mnie dobra. I Rzeczywiście, moi drodzy, jeżeli ja to przyjmę, jeżeli ja tym będę żył, to również te trudne doświadczenia, które przeżywamy, będą inaczej przeżywane. Co to znaczy? Jeżeli wiem, że jest ktoś, kto stoi ponad tym wszystkim i zabiega o moje dobro, to w różnego rodzaju trudnych sytuacjach, które mogą być dla nas krzywdzące, widzę to, co mówiłem na kazaniu, widzę trochę dalej. Nie tylko tu i teraz, że jestem w beznadziejnej sytuacji, ale patrzę trochę dalej, a mianowicie, co ta sytuacja może wnieść do mojego życia. Co ta sytuacja mi pokazuje? W drugiej konferencji będziemy na ten temat trochę więcej mówić, szczególnie właśnie o tych krzywdach, które się pojawiają w naszym życiu, o, o czym one nam mówią, o jakich potrzebach i oczekiwaniach w naszym życiu. Bo bardzo często bywa tak, że to właśnie krzywda pokazuje mi moje oczekiwania i potrzeby. Tak, bo jakieś oczekiwania czy potrzeby nie są zaspokojone i co? Wchodzę w poczucie krzywdy. Bo nie mam. Bo nie zostało zaspokojone. Bo ja liczyłem na coś. I popatrzcie się, takie moje spojrzenie znów pokazuje, że co? Ja jestem w centrum i sam siebie krzywdzę. Bo znów z siebie robię Bożka. Że to wszystko ma być pode mnie. Czyli ja w centrum, a wszystko lata wokół mnie. A wiemy, że tak nie jest. I do tego też potrzebujemy się w jakiś sposób przyzwyczaić, przywyknąć i tą prawdę przyjąć, tak? Że ja nie jestem pępkiem świata. Że wokół mnie są również i inni, którzy też nie są pępkiem świata, ale mam uczyć się bycia w relacji. I tego również uczy mnie Bóg. Zaczynamy w sumie od pozytywnych obrazów Pana Boga. Tego uczy mnie Bóg. Bycia w relacji. I patrząc właśnie na tego Pana Boga, który objawia się jako jeden Bóg w trzech osobach, to widzimy tutaj, tak, że Bóg jest relacyjny. Że Bóg chce relacji. Skoro jest w relacji Ojciec, Syn i Duch Święty, to również i mnie zaprasza do relacji w Trójcy. Bardzo mi się podoba, bardzo lubię ten, tą ikonę. Myślę, że kojarzycie rublowa Trójca Święta. Tak? Ci trzej aniołowie, to tam obrazuje to, ten fragment z Księgi Rodzaju, kiedy do Abrahama przechodzi trzech wędrowców. I Abraham ich gości, tak? I oni zapowiadają, że za rok o tej porze Sara będzie pieściła syna na swoich kolanach, tak? No i tam Abraham im robi gościnę i, i rzeczywiście tutaj bardzo często gdzieś odwołujemy się właśnie do tego obrazu Trójcy. I Rublow to umieszcza właśnie w swojej ikonie że ci trzej wędrowcy przedstawieni przez Niego jako trzej aniołowie siedzą przy stole. I jak się wpatrujemy w tą ikonę, to jest po prostu mega zrobione I coś niesamowitego, że jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, a z przodu jest miejsce wolne. I w zależności jak daleko jestem od tej ikony, ale czasami no, ja mam u siebie w pokoju ze dwie przynajmniej takie ikony, bo bardzo je lubię, to jak sobie tak postawię naprzeciwko siebie, to czuję się w relacji, przy stole. Bóg zaprasza do relacji. I to jest piękne. Jeżeli my się uczymy tej relacji od Pana Boga, a tam będzie miłość w tej relacji, tak, bezinteresowność, jedność, to, co dla mnie jest też takie niesamowite w tej ikonie, ta, ta, ta jedność, a mianowicie te wszystkie trzy osoby są, do się, są identyczne. To, co ich różni, to kolor szat. I to właśnie kolor szat pokazuje nam, że po lewej stronie jest Bóg Ojciec, w centrum za stołem jest Jezus Chrystus, a po prawej stronie jest Duch Święty. Ta jedność wyrażona jest również w tym, że Syn i Duch Święty wpatrzeni są w Ojca. Czyli ukierunkowanie Ojciec jest dobry. Ojciec chce dla mnie dobra. Natomiast wzrok Ojca jest tak przedstawiony, że On patrzy na tą osobę, która jest zaproszona do stołu. Czyli tutaj widzimy właśnie taką też więź, relacyjność. Jest to coś niesamowitego. Zachęcam Was, żeby sobie w internecie poszukać i przyjrzeć się jeszcze tej ikonie, ponieważ możemy się od niej bardzo dużo nauczyć, czy jakby to Kościół Wschodni powiedział, bardzo dużo możemy tam wyczytać. I teraz, moi drodzy, chcemy rzeczywiście spojrzeć na te obrazy zafałszowane i tutaj od razu popatrzmy się, to co dokonało się w raju. A mianowicie jest ktoś, komu bardzo zależy, żeby obraz Boga był w naszym sercu mocno zniekształcony. Jest to ojciec kłamstwa, czyli Szatan, diabeł. I to, co się dokonało właśnie na samym początku z pierwszymi rodzicami, że Szatan wprowadził nieufność względem Boga. To, co zaczyna motywować, czy w jakiś sposób przedstawiać szatan w stosunku do Pana Boga, jest wsączaniem kłamstwa kropelka po kropelce. Popatrzcie, mecha, ten mechanizm kłamstwa, który rozpoczyna szatan. Po pierwsze, nie przedstawia się takim, jakim jest. Tak? Czyli przychodzi pod postacią, kogo? Węża. Wąż nie jest szatanem ale przybiera skórkę węża po to, aby również nie przedstawić swojego prawdziwego oblicza, swojej tożsamości. Już tutaj jest kłamstwo. To nie jest wąż, to jest szatan. I ten mechanizm idzie dalej, a mianowicie szatan mówi do Ewy. Czy to prawda, że Bóg zabronił wam spożywać z drzew ogrodu. Liczba mnoga. Drzew. No i tutaj oczywiście to, co zgubiło Ewa, mianowicie wchodzi w dialog ze złem. Chcąc, ma dobre intencje, chcąc obronić Pana Boga, mówi, nie, Pan Bóg zabronił nam tylko z tego drzewa spożywać i to już jest myśl złego, czyli daje się wciągnąć, a nawet nie możemy tego drzewa dotykać, żebyśmy nie pomarli. Bóg nic takiego nie mówi. To już jest jej nadinterpretacja. Czyli wchodząc w dyskusję z kłamcą, zaczynamy kłamać. No i wtedy już szatan widzi, aha, dobry grunt, skoro dała się wkręcić, idziemy dalej. I co robi Bóg boi się, że jak zjecie z tego drzewa, staniecie się tacy jak On. Staniecie się równi z Bogiem. Bóg się tego obawia. No i tutaj pojawia się nieufność w stosunku Pana Boga. Zakazuje mi czegoś, ponieważ nie chcę w pełni mojego szczęścia Chce mnie czymś ograniczyć, bo żebyśmy nie byli tacy jak on. No i to już posunęło, wiemy co się dalej stało. Bierze ten owoc, ugry, gryzie go, resztę daje swojemu mężowi Adamowi. No i rozpoczyna się dramat grzechu pierworodnego, czyli konsekwencja kłamstwa, które zostało zasiane przez złego. I moi drodzy, te konsekwencje, ja już pomijam grzech pierworodny, ale konsekwencje tych kłamstw mamy po dzień dzisiejszy. Że zły, posługując się różnego rodzaju wydarzeniami, kulturą, środowiskiem, osobami, zaczyna tworzyć w naszym sercu obraz Boga zafałszowany. Czyli to, co w Powiedziałem we wstępie do ćwiczenia, a mianowicie zaczynamy tworzyć mutanta. Bo to nie jest prawdziwy Bóg. To jest jakiś stwór, który bardzo często zaczyna nam zagrażać. Nie wiem jak Wam wyszło w tym Waszym ćwiczeniu, jaki ten obraz, To tym się troszeczkę podzielicie już na pracy w grupach. Ale rzeczywiście, moi drodzy, jak ja robię to z moimi uczestnikami na krokach, to te obrazy wychodzą naprawdę nieraz. Tak patrzę, nie? I jak ktoś przedstawia i mówi, że trudno mu uwierzyć w, ta, w takiego pana Boga. Więc ja mówię, no ja w takiego pana Boga też bym nie uwierzył. Więc chcemy teraz zobaczyć, jakie te obrazy są. Tutaj mamy propozycję dwunastu obrazów, fałszywych obrazów pana Boga i żebyśmy też zobaczyli, co jest w nas z tych fałszywych obrazów Pana Boga. Dlatego prosiłem Was, żebyście pierwsze zrobili sobie pracę indywidualną. Dlaczego? Żebyście się nie sugerowali tym, co ja teraz powiem. Żeby w tej pracy grupowej zweryfikować sobie to, co żeście napisali, to, co czujecie, to, co zostanie teraz usłyszane, a później, żebyśmy z tym też poszli przed Najświętszy Sakrament i poprosili Ducha Świętego, aby zaczął nam odkłamywać obrazy Boga. A to dokonuje się wtedy, kiedy czytamy Słowo Boże. Dobrze, przejdźmy do tych obrazów, bo nie wyjdziemy do obiadu. Już pewnie zauważyliście, że lubię dużo gadać. Eee, ale podnosi tylko 15 minut można słowem słuchać. Dobrze, pierwszy fałszywy obraz Pana Boga i słuchajcie, ja będę się posługiwał też takimi sformułowaniami, które są w katechizmie. Ale teraz kwestia, jak my te sformułowania rozumiemy. Pierwszy fałszywy obraz Pana Boga jest to Bóg sędzia. I tutaj oczywiście możemy zauważyć, że szczególnie w Starym Testamencie to sformułowanie Bóg sędzia bardzo często się pojawia. Nawet w katechizmie mamy tak, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za zło karze. I tu już mamy taki pierwszy kruczek słowny, tak? gdzie to w nas stwarza pewnego rodzaju napięcie. Czyli, teraz popatrzcie się, przeniesienie. Jaki macie obraz sędziego? Zostawiamy Pana Boga, patrzymy na wiewiórka. Tak? Czyli jakie obrazy sędziego mamy? Chociażby z filmów, z opowiadań, czy z własnego doświadczenia? Bo macie różnego rodzaju doświadczenia. I teraz no właśnie, kiedy ja słyszę, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, to pierwsze zaświeci się lampka, szczególnie kiedy mamy to chociażby doświadczenie, ci, którzy mają doświadczenie rozwodu. Jaka tam jest sprawiedliwość? No właśnie. I teraz, moi drodzy, kiedy słyszymy hasło sędzia, pomimo tego, że z tyłu mamy hasło Bóg, to przed oczami będziemy mieli własne doświadczenie. Czyli nagle się pojawi coś takiego, że Bóg sędzia napawa mnie strachem, bojaźnią i lękiem. Bo przecież Coś zrobię nie tak, a On i tak będzie chciał wyjść na ten, tego super Boga i będzie mi wszystko wytykał. I rzeczywiście, moi drodzy, niejednokrotnie to będzie bezlitosny sędzia. Nieraz mamy takie doświadczenia, tak, że no właśnie, coś się wydarzy w moim życiu. Na przykład rozchoruje mi się dziecko. To co często bywa? Co ja takiego złego zrobiłem? Za co mnie każesz? Czyli ta sprawiedliwość, w cudzysłowiu, która niejednokrotnie nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Natomiast patrząc na tego sędziego, tutaj już patrzymy w sensie biblijnym, możemy zauważyć, że sądy Boga w żaden sposób nie równają się z sądami ludzkimi. To, co możemy doświadczyć, szczególnie w stosunku i w relacji do Pana Boga, że sprawiedliwie u Pana Boga nie oznacza porówno. Bo ludzka sprawiedliwość by nam powiedziała, Eee, chociażby taki przykład z życia codziennego. Mama smaży naleśniki, więc sprawiedliwie podzielić wszystkich, powiedzmy, porzucam, pięć naleśników. Ale nagle się okazuje, że dziecko, które chodzi do przedszkola, zje dwa naleśniki już ma podziurki w nosie. A tatuś, który fizycznie się robi, zje pięć naleśników i jeszcze z pięć by zjadł. I teraz patrząc na taką sprawiedliwość typowo ludzką, każdemu porówno. Natomiast sprawiedliwość Boża wcale nie oznacza porówno. I przypomnijcie sobie przypowieść o talentach. Dokładnie jeden dostaje 5, jeden dostaje tam 4, jeden 3, powiedzmy jeden, 2, jeden, 1, tak? I to wcale nie oznacza, moi drodzy, <śmiech> że ten, który dostał jeden talent i ten, który dostał pięć talentów, któryś jest lepszy, a któryś jest gorszy. Bo otrzymali tyle talentów, ile byli w stanie rozwinąć, wykorzystać i że te talenty zaowocowały. A wiemy, jak to się skończyło, że ten, który rzeczywiście dostał pięć talentów, pomnożył je o drugie pięć, a ten, który dostał najmniej, nie wykorzystał nawet tego jednego. I teraz popatrzmy rzeczywiście na tą sprawiedliwość. tak? Bóg znając nas, nie da komuś czegoś, co zostanie zmarnowane. Ze zwykłej sprawiedliwości. Daje szansę każdemu. Czyli obdarowuje każdego. Daje tyle, ile jestem w stanie udźwignąć. A dla pocieszenia, jak ktoś w sobie widzi tylko jeden talent rozwijajcie, bo powiem Wam, że gorzej mają ci, co dostaną pięć talentów, bo komu więcej dano, od tego więcej wymagać będą. Dlatego to jest też takie pociesze, pocieszające. No właśnie, sprawiedliwość sprawiedliwością. Dlatego, dlatego, moi drodzy, nieraz lepiej odnaleźć ten jeden talent i super go rozwinąć i czasami tym jednym talentem o wiele bardziej się przyczynimy do chwały Królestwa Bożego, niż, kiedy, kiedy, niż wtedy, kiedy mamy się bujać z pięcioma talentami. Dlatego tutaj, no właśnie, zostawmy zazdrość, a zobaczmy, na ile rzeczywiście wykorzystuje to, czym zostałem obdarowany. Czyli pamiętajmy, że Bóg sędzia nie jest sędzią ziemskim, a szczególnie takim sędzią, jakim, jaki obraz mamy chociażby przez nasze. Doświadczenie telewizyjne czy realne. Czyli mamy pierwszy fałszywy obraz Boga, Bóg sędzia. Drugi zafałszowany obraz Pana Boga jest tak zwany Bóg samowoli. Też nieraz właśnie mamy takie gdzieś tam spojrzenie, szczególnie kiedy tak trochę dalej jesteśmy od Kościoła, że ten Bóg jest nieobliczalny, jest takim despotycznym tyranem. Tak? że tak naprawdę nie wiadomo, co tam się stanie, tak, jest dobrze, a nagle jest źle. Niby jest wszystko w porządku, a nagle jak przywali z jakiejś strony, no to, to nie wiadomo, co robić, tak? I słuchajcie, jak my mamy takie doświadczenie takiego Boga nieobliczalnego, takiego despoty, to bardzo szybko wejdziemy w dwie skrajności. Albo będziemy dziko zasługiwali, tak, Czyli skoro On jest taki nieobliczalny, więc trzeba jak najwięcej zasłużyć, żeby jednak było dobrze w moim życiu, żeby mi tam nie przywalał z której strony. Albo pójdziemy w drugą skrajność. Skoro On jest taki nieobliczalny, więc ja biorę życie w swoje ręce i staram się jak najmocniej odgrodzić od tego Pana Boga. Żyję na własne rachunek. Wiem, że On tam gdzieś jest, za tym murkiem, który ja zbudowałem, ale po prostu żyję, używam, bo przecież i tak przyjdzie taki moment, że po prostu mnie zmiażdży. Więc wykorzystajmy ten czas, który mamy. To jest właśnie ten drugi obraz Bóg samowoli. Słuchajcie, ten obraz często też bierze się z tego, że my tak mamy w rodzinach, że mamy tak zwanych nieobliczalnych rodziców. Że raz głaszczą, raz się na nas wściekają, nie uzasadnią, dlaczego się wściekają. Tato przyjdzie z pracy wściekły, tak, bo coś mu tam nie poszło. Rano tutaj się przytulał, tak, mówił, że mnie kocha, a teraz przyszedł i się wszystkiego czepia. I teraz, moi drodzy, taki obraz, który wynoszę z domu, zaczynam też przenosić, przekładać na Pana Boga. Że rano jest dobrze, a wieczorem nie wiadomo, gdzie się schować przed tym moim rodzicem. Bóg samowolny. Kolejny taki obraz fałszywy, który możemy zauważyć w naszym życiu, to jest mianowicie wszechwładny ojciec. Pan i władca. Wszechwładny ojciec. I tutaj, słuchajcie, ten obraz bardzo często robi się z takiego doświadczenia, kiedy mama posiłkuje się ojcem. Co to znaczy? Kiedy większość czasu spędzam z mamą, tato idzie, zarabia, przynosi pieniążki, pojawia się gościnnie w domu, a ta mama nie radzi sobie ze mną, ja mamy nie słucham, to co mamusia robi? Tak jest. Przyjdzie tatuś, to zobaczysz. A jak rzeczywiście ten tatuś przychodzi, mamusia już nie wytrzymuje i powie, słuchaj, nie daję sobie rady to tatu ściąga ten pasek, tak, no i wymierza sprawiedliwość. I w tym momencie rzeczywiście, słuchajcie, taki obraz Pana Boga też możemy mieć. Że jak go nie ma, to go nie ma. Ale jak się pojawi, to rozpoczyna się, tak jest, ręka boska nie broni, bo jak co niektórzy mówią, zaczyna się jesień średniowiecza. Dlatego słuchajcie, no właśnie popatrzcie, to już trzeci taki obraz, który pokazuje, nie, jak bardzo łatwo robimy przeniesienia na Pana Boga z tych naszych takich codziennych sytuacji, które gdzieś tam się pojawiają. Bo to, co w jakiś sposób u nas pokutuje, to te wszelkiego rodzaju hasła wywoławcze. Chociażby no właśnie, ojciec. Jaki mam obraz ojca? Jeżeli mam doświadczenie ojca tyrana, to również jak powiemy Bóg ojciec, to Pan Bóg stanie się tyranem. Jeżeli mamy obraz, powiedzmy, sędziego zniekształcony, to hasło Bóg sędzia od razu nam gdzieś tam pokazuje, że ten Bóg jest niesprawiedliwy w swoich sądach. Tutaj zrobię taką dygresję, bo my tak mówimy o tym zniekształconym obrazie ojca, że rzeczywiście no, patrzymy na pry przez pryzmat mojego ziemskiego ojca na niebieskiego ojca. Ja miałem kiedyś na krokach takie doświadczenie przeniesienia z Matki na Maryję. Yy, jedna z uczestniczek rzeczywiście miała bardzo negatywne doświadczenie swojej mamy. Yy, to tam nie będę opowiadał, nie o to chodzi, ale w każdym bądź razie, kiedy zrobiłem jakąś tam dygresję w czasie kroków, odwołałem się do Maryi, to słuchajcie, mnie zmroziło bo ona zaczęła krzyczeć. Co ty opowiadasz? Co ty tutaj ładujesz jakąś matkę? Nie ma matki. Ja sobie tak patrzę, co ty w ogóle do mnie mówisz? Nie? I później dopiero, bo ona się tam też rozpłakała tak, i, i zaczęliśmy tak powoli gdzieś tam też wchodzić w to doświadczenie i to się rzeczywiście okazało, że ona miała taką nienawiść do swojej matki, bo tak wiele przemocy fizycznej też takiej duchowej, wyobraźcie sobie, że dziecko nie chodziło przez całą podstawówkę do szkoły, to tam było jeszcze w latach 80 i nikt się nie zainteresował tym. Nikt ze szkoły się nie zainteresował, że dziecko nie chodziło do szkoły. To było kiedyś w gazetach nawet opisane, ale nie, nie powiem gdzie, nie powiem jak, bo żeby też nie łamać anonimowości grupy. W każdym bądź razie to tak mocne przeniesienie doświadczenia Matki Ziemskiej, kiedy powiedziałem, no Matka Maryi, zresztą później w trakcie tej, tej grupy też ona sama się tym dzieliła, mówiła, że dla niej Maryja nie istnieje. Nie? Czyli tak mocne doświadczenie Matki Ziemskiej spowodowało, że Maryja została wyparta z jej życia. Jest, urodziła Jezusa, nic więcej nie chce z Maryją mieć do czynienia. Dzisiaj to wygląda inaczej. Kolejnym, kolejnym tym obrazem, to już będzie czwarty obraz fałszywy, to jest Bóg śmierci. Bóg śmierci. Bardzo często, słuchajcie, tego Boga śmierci widzą, czy doświadczają osoby, które doświadczyły odrzucenia. I to zarówno tego odrzucenia takiego, prawda, tutaj już gdzieś tam, bo na przykład, nie wiem, rodzice nie interesują się, nie zajmują się dzieckiem, ale psychologowie mówią, że niejednokrotnie będzie to już związane z tym okresem prenatalnym, a mianowicie wtedy, kiedy na przykład mama dowiaduje się, że jest w stanie błogosławionym i ona tego dziecka nie przyjmuje na ten moment. I też mam takie doświadczenie jednej dziewczyny, która jak się dowiedziała, że, że jest w ciąży, nie ma męża, gdzieś tam jak to się mówi, wpadła i robiła wszystko, żeby to dziecko zlikwidować. Co ona tam nie wymyślała, to już jej, ale w każdym bądź razie, w momencie, kiedy to dziecko się urodziło, ona świata poza tym dzieckiem nie widzi. Ale już to zostało, że zasadniczo przez całą ciążę dziecko było niechciane. Popatrzcie, jak to się może zmienić. Nie? Kiedy zobaczy się tego maluszka, nie? to można naprawdę wszystko przewartościować, ale krzywda już tak czy tak została. To dziecko będzie musiało się w jakiś tam w momencie zmierzyć właśnie z tym doświadczeniem odrzucenia. I teraz, moi drodzy, no rzeczywiście, kiedy my mamy takie doświadczenie, które przekładamy na Pana Boga, bo tak, skoro nas rodzice nie chcą, to czy ja jestem ważny w oczach Pana Boga? No niekoniecznie. Więc, no, czuję się samotny, czuję się odrzucony. Czuję wieczny lęk i smutek. I wiem, że ten Pan Bóg jest, bo ja nawet się do Niego będę modlił, ale obawiam się, że On po prostu mnie do tego stopnia odrzuci, że przestanę istnieć. I tutaj takie osoby, które mają doświadczenie tego Boga śmierci, czy tego odrzucenia, to bardzo łatwo będą wchodziły w te różnego rodzaju doświadczenia kar. Czyli, no właśnie, choroby, nowotwory, holokaust, który sobie bardzo kapitalnie będą mieli roztłumaczyć, różnego rodzaju właśnie te obozy zagłady czy więzienia itd., itd., bo to jest normalne, tak? Jeżeli się kogoś nie kocha, nie lubi, to trzeba go wyeliminować. Bóg śmierci. Dalej kolejnym takim obrazem, zafałszowanym obrazem Pana Boga jest to Bóg księgowy, buchalter. Czyli znów to, co nieraz w konfesjonale księża doświadczają, a mianowicie tak 15 razy okłamałem, 17 razy powiedziałem brzydkie słówko, 34 razy pokłóciłem się z żoną, a 36 z dzieckiem. Czyli rzeczywiście zaczynamy tak to wszystko liczyć, bo patrzymy, że Bóg jest taki skrupulatny, chodzi za nami z kajecikiem i to nam wszystko spisuje. Tak? Taką cechę bardzo często mają osoby, które chorują na skrupulatyzm. Tak? Że skrupuły są tak okrutne, że rzeczywiście on będzie chodził z kartką i powie brzydkie słowo, on sobie będzie to zapisywał. Tak? Zrobi coś złego, on sobie to zapisze. E, takim przykładem właśnie, jak skrupuły rozwaliły pewnego człowieka, jest bardzo nam dobrze znany Polak, wyniesiony na ołtarze, który bardzo pięknie pracował z, osobimi, z osobami bezdomnymi. Kto wie kto? To taki? Tak jest, brat Albert. Brat Albert. Rzeczywiście on w pewnym momencie bardzo mocno zaczął, on sobie nie nazywał tego skrupuły, tylko szkrupuły, w ogóle taki obraz tych szkrupu namalował, znaczy to, to bardziej szkic jest i on bardzo mocno zaczął wchodzić właśnie w takie doświadczenie, tak, co mi można, ile mi można, jak mi można, gdzie mi można, czy to już jest grzech, czy to jeszcze nie jest grzech. Jego to wewnętrznie wykańczało do tego stopnia, że kiedy podjął decyzję, że wstąpi do jezuitów i wstąpił do nowicjatu jezuickiego w Starej Wsi koło Brzozowa, to diecezja przemyska. To nagle się okazało, że przeżywał rekolekcje ignacjańskie, bo to jest taki wstęp do nowicjatu, do tego pierwszego etapu formacji jezuickiej. I nagle brat Albert od samego początku miał problem z czym? Tak. Jest to święty, który umierając umierał z fajką w zębach. Dlaczego zaraz powiem. I, i to jest właśnie też taki przyczynek, że, że, że, że został jednak tym świętym. I słuchajcie, on wstąpił do tych jezuitów, przerzucił to palenie i, i kiedy te rekolekcje trwały, tak, poszedł na spacer, wszedł przed nim jakiś tam facet, palił papierosa, wyrzucił ten niedopałek, a tamtego tak przycisnął, że chwycił i... Jednym wciągnięciem tak spalił resztę tego, tego, tego niedopałka. Tak to zaczęło w nim mocno pracować, że wpadł w depresję kliniczną. Bardzo ciężko było go wyciągnąć, z tego trafił do psychiatryka. Nikt mu nie mógł pomóc. Kiedy go tak w miarę ustabilizowali, on wyszedł z tego psychiatryka, był na jakiejś tam plebanii, już nie pamiętam gdzie i uzdrawiającym momentem dla niego było to, kiedy usłyszał, jak ksiądz mówi kazanie o miłosierdziu. Że usłyszał to, że Bóg kocha go mimo wszystko. Że miłosierdzie Boże jest tak niezgłębione, że nieważne jest na Niego, co zrobiłeś, ale rzeczywiście jak chcesz żyć, jak chcesz to naprawić, jak wygląda Twój proces rozwoju. Nie chodzi o to, żeby stanąć, zatrzymać się ale proces, jak sama nazwa mówi, jest to coś, co się ciągnie, w co wchodzę i trwa do końca mojego życia. E, cały ten temat miłosierdzia tak spowodował, że brat Albert przeżywa swoje głębokie nawrócenie tak, i zaczyna rzeczywiście bardzo mocno być otwartym na Boże miłosierdzie. E, to tak jako ciekawostkę Wam powiem, bo to też się w sumie dowiedziałem od sióstr, jak byłem tam właśnie w Krakowie, tam gdzie spoczywały szczątki świętego brata Alberta. Słuchajcie, jak przeszli, bo przecież papierosy jest to nauk, tak, więc teoretycznie to powinna być przeszkoda do beatyfikacji i kanonizacji. Została taka, ponieważ brat Albert na umarł na raka trzustki. W tamtym czasie rzeczywiście no, bardzo ciężko było gdzieś tam też uśmierzyć ból. Więc na kartce, co lekarz przepisał? tyton. Dla uśmierzenia bólu dostał e, rzeczywiście jako wskazanie tak, że, że, że może sobie po prostu palić, nie? Że to ponoć mu w jakiś sposób tam gdzieś e, pomagało. I ta kartka, która zachowała się po dzień dzisiejszy, jest w archiwum sióstr Albertynek, rzeczywiście pomogła właśnie w tej beatyfikacji i kanonizacji, tak, że z racji, że to było zalece, zalecenie lekarza, on się do tego stosował. Więc pomimo tego, że umierając, dosłownie, jak umierał, umierał z fajką w zębach, został e, błogosławiony mi święty. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego obrazu. <śmiech> Tutaj mieliśmy tego Boga księgowego, buchaltera, Skrupuły, Skrupułę, Kolejnym takim obrazem zafałszowanym jest Bóg wymagający. I tutaj znów, słuchajcie, bardzo często ten obraz będzie w nas wzrastał pod wpływem błędów wychowawczych. To jest takie wychowanie w cudzysłowiu, takie bezmyślne wychowanie. To, co dzisiaj bardzo często się dzieje, a mianowicie narzucamy coś dziecku, a nie rozmawiamy z nim. Ty masz to zrobić i koniec. To jest święte, bo ci mamuś, ty, czy tatuś powiedzieli. I to dziecko bardzo często zostaje z takim coś mam zrobić, ale ja nie widzę sensu, że ja mam to robić. Ewentualnie właśnie coś mam zrobić, ale widzę, że to jest dla mnie niefajne. Więc rzeczywiście bardziej koncentrujemy się, żeby zaspokoić to wymaganie mojego rodzica, niż rzeczywiście, żeby widzieć sens tego, co robi. I w tym fałszywym obrazie Boga wymagającego, co zaczyna się dziać, że zaczynam bezmyślnie wypełniać chociażby praktyki religijne. Idę do kościoła, bo tak zostałem nauczony. Odmawiam paciorek, no bo mama krzyczała, kiedy paciorka nie odmawiała. W październiku wypada iść na różaniec. A, po, a poza październikiem nie wiem, gdzie różaniec jest. Tak? Na rekolekcje wypada iść. Adwentowe, wielkopostne. Ale dobra, odbębniłem, byłem, a jakby ktoś zapytał, a co było na tych rekolekcjach? Nie wiem, ważne, żeby być. Tak, Czyli te wymagania są, ja się do nich stosuję i tutaj znowu popatrzcie, jeżeli my tak ślepo spełniamy pewne rzeczy, nie widzimy sensu, to nasze życie zaczyna się rozbiegać. Z jednej strony uważam się w porządku, bo wypełniłem literę prawa, a, w drugim, a z drugiej strony żyję tak, jakby tego Pana Boga nie było. Czyli ten Bóg jest zepchnięty tylko do kościoła, jako do budynku. Wychodzę z kościoła, zaczynam żyć inaczej. Czyli tak naprawdę te moje uczynki, czyli moja pobożność nie idzie w parze z moim życiem. A jak przychodzi co do czego, to powiem, co wy ode mnie chcecie. Byłem w kościółku? Byłem. I nagle to tak fajnie widać, jak ktoś przychodzi do konfesjonału i ma powiedzmy 60+, plus, a nawet więcej. I mówi, nie byłem w kościółku, albo ominąłem niedzielę, albo nie odmówiłem paciorka. No powiedzmy 60+, plus i paciorka, paciorek jeszcze odmawia, to tak, no właśnie, na jakim etapie zatrzymała się ta bożność i wrażliwość no właśnie, jako sześciolatek. Kolejnym takim już siódmym fałszywym obrazem Pana Boga jest to Bóg Narcysta Snop. No, dokładnie. Bóg Narcysta Snop. To Bóg, który dba jedynie o swoją chwałę i oczekuje jej od człowieka Stwarza człowieka, aby opowiadał o jego dobroci, której człowiek nie widzi ani nie doświadcza. Czasami to tak jest, szczególnie jeżeli gdzieś tam jesteśmy w różnych grupach i czegoś nie czujemy, ale nam mówią, narzucają nam pewnego rodzaju myślenie tak i, i prawda, alleluja, chwała Panu, ale ja tego nie czuję. Ja tego nie czuję, bo mam co? Inne doświadczenie. Ja nie mam doświadczenia miłości Bożej, szczególnie wtedy, kiedy bardzo mocno wybrzmiewa mi krzywda, kiedy doświadczam wielkiego bólu, a tutaj idę na spotkanie, doświadczam jakiejś uwagi, więc wszyscy Alleluja, to i ja Alleluja, ale tak naprawdę tylko widzę, nie, nie troszczy się o mnie, a cały czas chcę, żeby mu cześć oddawać. Mówić, jaki on jest wspaniały i dobry. Też mam takie doświadczenie, jak swojego czasu tam uczestnik warsztatów, tak, też mi zarzucił. Jaki ten Pan Bóg dobry. Co Ty w ogóle mówisz? Gdzie to dobro widzisz w moim życiu? To tak gdzieś tam mierzymy się w dziesiątym kroku, kiedy jest to krok miłości. Mówimy o tej miłości. Jeżeli nie są przepracowane wcześniejsze kroki, tak, to nieraz pojawi się taki błąd. Mam takie moje doświadczenie, że w pracy krokowej na dziesiątym kroku Jedna czy druga osoba odpadła, bo nie przyjęła orędzia miłości. A mianowicie, nie mam prawa na miłość. Więc jak ktoś mówi o miłości, to ja się w tym w ogóle nie odnajduję. Czyli mamy ten kolejny zafałszowany obraz z Pana Boga, Bóg Narcysta Snop. Dalej. Bóg zawsze bliski, obecny, zauważalny, dotykalny w życiu. Jeszcze raz. Bóg zawsze bliski, obecny, zauważalny, dotykalny w życiu. I znów ktoś by powiedział, przecież to katechizm, przecież Bóg jest zawsze bliski. Tak w piosenkach śpiewamy, jesteś blisko, obecny, tak, zauważalny, czy dotykalny w życiu. Jednak moi drodzy, tak, to jest wszystko prawda, ale jeżeli położymy znów źle akcenty, to stanie się tak, jak z Izraelitami na pustyni. Co tam się wydarzyło? Kiedy Mojżesz zaczął się wydrapywać na górę, kiedy 40 dni go nie było, rozmawiał z Panem Bogiem, Izraelici nie mają znaków. W Egipcie plagi. Wychodzą z Egiptu, przechodzą przez Morze Czerwone. Na pustyni w ciągu dnia Bóg jest jako... obłok, a w nocy jako słup ognia. Znaki, obecność, bliskość. A nagle zaczyna brakować przewodnika, bo przewodnik idzie na górę. Nie ma obecności Boga czy to w chmurze, czy to w słupie ognia, bo wszystko się na górze dokonuje. I co? Izrael zaczyna szaleć. Zaczyna im odbijać. Więc co? Nie widzę, nie dotykam, nie doświadczam robimy sobie bożka i zbierają złoto, ulewają cielca, no już ulga, mogą oddawać cześć, tak, widzialne, dotykalne. widzimy go, możemy mu cześć oddawać, możemy mu dary składać, tak, i już czujemy się bezpiecznie. Ile takich sytuacji jest w naszym życiu, tak, że w momencie, kiedy zaczyna brakować tego takiego zewnętrznego doświadczenia, to Zaczynam się odcinać od tego Pana Boga. Zaczynają pojawiać się wątpliwości, czy w ogóle ten Pan Bóg jest. Więc tutaj, no właśnie, ten Bóg zawsze bliski, obecny, zauważalny, dotykalny w życiu, też może mi zasugerować, że Bóg zaczyna się zmieniać w co? W Bożka. Bo nie chodzi o budowanie relacji z Bogiem, ale chodzi o to, aby oddawać cześć wyobrażeniu Boga. Tak jak to zrobili Izraelici. Oni wiedzieli, że Bóg jest. Bardzo dobrze wiedzieli. Ale zabrakło im tego dotykalnego, namacalnego, więc pod hasłem Bóg stworzyli sobie Bożka. I czasami, słuchajcie, w naszym życiu to coś takiego się zaczyna pojawiać. Tutaj, żebyście nie odebrali negatywnie. Kto odmawiał kiedykolwiek nowennę pompejańską? Większość. I teraz, I teraz popatrzcie się. Ile jest takich momentów? To długo trwa. Ja też odmawiałem. Nieraz. 54 dni, tak? I teraz, no właśnie. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie. Ja raz czy drugi miałem takie doświadczenie. Patrzę. Kurczę, w pół do dwunastej. Da się odmówić trzy części pół godziny? Da się da się dokładnie i teraz popatrzcie, co się, co się dzieje czy rzeczywiście to co nowenna pompejańska też ma na celu jest to rozwijanie i budowanie relacji odkrywanie Boga jakim jest w tajemnicach różańca czy sztuka dla sztuki do północy się wyrobimy tak? Więc e, co się stało? Modlitwa weszła w miejsce Pana Boga. Litera prawa, nie relacja. Bo nawet już to nie chodzi powiedzmy o tą północ, bo jak to, co niektórzy mówią, no przecież gdzieś tam na drugiej półkuli to tam jeszcze jest dopiero dziesiąta, czy tam któraś, nie? Damy radę, nie? Super. Ale moi drodzy, jeżeli ja buduję relacyjność z Panem Bogiem, to ja naprawdę jestem w stanie sobie tak rozplanować dzień, że trzy części nie zostaną mi na pół godziny przed północą. Co więcej, ja pójdę spać o dziesiątej i nie będę miał z tym problemu, że nie odmówiłem różańca. A jeżeli jest to tylko sztuka dla sztuki, to rzeczywiście później, później, później, a później wielkie oczy i w pół godziny trzy części różańca się odmówi. Da się radę mówić trzy części w pół godziny. Dobrze, słuchajcie, kolejny taki fałszywy obraz, który może się pojawić, to jest Bóg Piorunochron. No, ojciec Stanisław coś takiego proponuje. Bóg Piorunochron, czyli stanowi rodzaj zabezpieczenia na trudne dni. Traktowany jest dosłownie jako taki Piorunochron, który ochrania przed wszelkim niebezpieczeństwem, czyli nasze polskie przysłowie, jakie? Jak Boga jak? jak, to do Boga, nie? W momencie, kiedy coś się dzieje, ja sobie przypominam, aha, jest ktoś taki jak Pan Bóg, nie? I wtedy dryf, dryf, dryf do kościółka, klękam, Panie Boże Ratu. nie? I wtedy rzeczywiście, jak ten grom z jasnego nieba leci, no to już się zasłaniam tym Panem Bogiem i jestem w kościółku, nie? Czyli rzeczywiście takie traktowanie bardzo zewnętrzne Pana Boga, tak? No właśnie, takie przedmiotowe. Ja nie wchodzę w relacje, tylko ja Boga używam. To jest takie chyba najbrutalniejsze, jeżeli chodzi o tą relację ja i Pan. Bóg chce relacji. Bóg nie pozwoli siebie traktować instrumentalnie. Co więcej, my tak dużo mówimy o wolności, tak? że kroki też mają prowadzić nas do wolności. Dzisiaj bardzo często wykorzystujemy to hasło jestem wolny i mogę sobie robić, co mi się chce, ale w relacji z Panem Bogiem zapominamy, że Bóg też jest wolny. Słuchajcie, to, że my jesteśmy wolni, to tylko i wyłącznie wynika z tego, że Bóg jest wolny. Bóg jest wolny, a skoro jestem stworzona na Jego obraz i podobieństwo, więc tą wolność mam odkrywać w Nim. I żeby wolność dobrze zafunkcjonowała, potrzebuje czego? Czego? Nie relacji. Czego? czego? Czego? Czego? Żeby wolność dobrze zafunkcjonowała, potrzebuje granic. A tymi granicami w naszym przypadku, w tym życiu chrześcijańskim są przykazania. Dokładnie. Czyli teraz w tym momencie, patrząc na przykazania, przykazania nas zniewa nie zniewalają, tylko otwierają nas na dobre przeżywanie wolności. I teraz, moi drodzy, to, co niestety w dzisiejszym czasie się stało, nie wiem, jak wy byliście uczeni dziesięciu przykazań Bożych, ale ja od małego, jak przy pacierzu żeśmy odmawiali dziesięciu przykazań Bożych, to jak się zaczynało? Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Czyli popatrzcie, to jest to, od czego ja zacząłem. Jest Bóg i chce dla mnie dobra. Więc jeżeli mamy ten wstęp, to teraz wszystkie nie będziesz, patrzę, aha, daje mi to nie będziesz, ponieważ mnie kocha. Dzisiaj niestety, moi drodzy, to co ja się, ja nie uczę w katechezie teraz, bo, bo nie ma takiej możliwości i, i nie mam takiej przestrzeni, ale jak spotykam się z dzieciakami, to jak się powie na przykład, na przykład dziesięć przykazań Bożych, to dzieciaczki od razu pierwsze, drugie, trzecie i do dziesiątego. I słuchajcie, jeżeli ktoś mi da takie suche prawda, nakazy, zakazy, nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, to mi też ręce opadają, tak? Bo ja bym tego nie zdzierżył. Kodeks prawa karnego. O właśnie, świetnie. Kodeks prawa karnego. Nie. Tylko z tym wstępem widzimy, że przykazania bronią mojej wolności. Bez wstępu kodeks karny. I mamy Boga sędziego, czy tego buchaltera, który chodzi dobra, w pierwszym przykazaniu zawaliłeś to i tu. tu. Tak? Więc gdzie jest ten kochający Bóg? Tak? Czyli mamy Boga piorunochrona. <coughs> Dziesiąty obraz fałszywy to jest Bóg witamina. Bóg witamina. Czyli taki Bóg, który dodaje sił, gdy człowiek ich potrzebuje i o nie prosi jest jak automatyczny dystrybutor, który wie, gdzie brakuje paliwa i tego paliwa dostarcza. Ile jest takich, zresztą w naszym takim potocznym żargonie nieraz mówimy, jadę naładować akumulator, jadę na rekolekcję, tak? No właśnie, jedziesz naładować akumulator, Akumulator się w pewnym momencie wyładuje. Więc jadąc na rekolekcję. powinien mieć tak troszeczkę w głowie poprzestawiane, Jadę budować relacje. relacje. Pielęgnacja re relacji sprawia, że te relacje trwają. A akumulator trzeba cały czas doładowywać. I rozpoczynamy tak zwaną turystykę religijną. Czyli, bo tam msza o uzdrowienie, a tam Matka Boża czyni cuda a tam jeszcze coś innego, a tu charyzmatyk. I słuchajcie, w żaden sposób tego nie nagłuję. Sam jeżdżę. Chodzi o fakt świadomości, po co ja jadę. Pamiętam jak ten, bo też prowadzę myszę z molitwą o uzdrowienie, no i raz była taka bardzo spokojna msza uzdrowienie. Wymodliliśmy się, tak dużo ciszy było. No i tam słyszę, jak osoby wychodzą z kościoła i mówią, Słabo było, nikt nie padał. Z no, Dokładnie. Czyli rzeczywiście takie ładowanie akumulatorów, takie witaminki, które trwają na chwilę. Tak? Nie, pamiętajmy, że relacja z Panem Bogiem ma polegać na tym, że ona staje się coraz głębsza i z zakochania przeradza się w miłość. Bo pamiętajcie, że zakochanie przemija. Zakochanie jest tylko na chwilę. Żeby coś zaiskrzyło. I tak? Tylko pielęgnacja relacji powoduje, że zakochanie przeradza się w miłość. Jeżeli tam gdzieś zostanie rąbnięte, jeżeli to zakochanie minie, to bardzo szybko relacja się rozsypuje. A jak to ksiądz Jan Twardowski powiedział w jednym ze swoich wierszy, że miłość jest jak dziecko, o które trzeba dbać, żeby się nie zaziębiło. A więc, moi drodzy, rzeczywiście to, że wydaje mi się, że jestem zakochany, nie oznacza, że będę kochał. Jeżeli nie zadbam o tą miłość, a tą miłość mogę tylko budować w relacji z? Z kim? Z Bogiem, ponieważ On jest miłością. To jest u świętego Jana w Ewangelii, w jego listach. Bóg jest miłością. Chcesz się uczyć miłości tylko od Niego. Kolejny, przedostatni, jedenasty obraz fałszywy Pana Boga jest to Bóg rasista. Wow. Bóg rasista, czyli traktuje nas wybiórczo. Ty się lepiej starasz, bo jesteś w odnowie w Duchu Świętym, w Legionie Maryi, w Sycharze. Warto się Tobą zainteresować. A Ty, tak brzydko powiem, taka łajza, nie warto się Tobą interesować. I moi drodzy, Bóg tak nie działa. To jest moje patrzenie. W zależności, jakie mam poczucie własnej wartości, to ja staję się rasistą. Bo im lepiej, mi gorzej. On nie musi nic robić, a ja się narobię i tak nic z tego nie mam. To jest moje patrzenie, moje oczekiwania, i rzeczywiście moja krzywda, która jest skoncentrowana tylko i wyłącznie na mnie. U Boga nie zasługujemy. To chcę, żebyście sobie wbili do głowy. To jest bardzo krokowe i ewangeliczne. Odwrotnie. Bardzo ewangeliczne i krokowe. Mam no, takie pytanie. Byłem na takim poglubie, no, gdzie osoba 95 lat żyła bez sakramentów, Przed samośmiercią przyjęła sakrament. Pojednania i kapłan właśnie na tym budzeniu, że ona przyjęła Boga, i te całe życie, co przedtem było nie, jak to się mówi, bez Boga. Na koniec Bóg zwyciężył w jej życiu i ona dostępuje tej łaski. I słyszałam tam takie szemranie. Aha. No właśnie, to na to szemranie odpowiem przypowieścią ewangeliczną, a mianowicie. Najmowanie robotników, pamiętamy? Jeden się otyrał od rana do wieczora, a jeden pracował tylko godzinę i otrzymał tyle samo. Czyli to jest właśnie ta sprawiedliwość wolna. To jest jedno, tak? I drugie, przypomnijmy sobie pięknie. Widzę, że znacie bardzo dobrze Pismo Święte. Popatrzcie się, żył całe życie beznadziejnie i słusznie odbywa kary, to są jego słowa, a zostaje pierwszym zbawiony. Sprawiedliwe? Z ludzkiego punktu widzenia to słabo wygląda. to by chcieli. No właśnie. Słuchajcie, pamiętajmy, bo my czasami też wchodzimy tak w rolę Pana Boga, ta cecha to tak pokrokowemu nazywana jest, ale to nie tylko pokrokowemu, bo to jest taka cecha, która to właśnie określa. Kto wie, co to za cecha? Kiedy wchodzimy w buty Pana Boga. Na O. Omnipotencja. Omnipotencja. Wiem lepiej, tak? Panie Boże, Ty sobie odpocznij, a ja za Ciebie ogarnę całą rzeczywistość. Oglądał ktoś komedię brus Wszechmogący? Jak nie, to sobie obejrzyjcie, to zobaczycie, co się dzieje, kiedy przejmujemy rolę Pana Boga. I tutaj rzeczywiście, moi drodzy, pamiętajmy, że, że to, na co my nie mamy zgody, ale to też warto sobie uświadomić, kto zbawił człowieka. Ja czy Bóg? Więc kto ma prawo do szafowania zbawieniem? Ja czy Bóg? Myślę, że odpowiedź na pytanie, czy na tą sugestię jest. Słuchajcie, to jest dar od Pana Boga. Zbawienie należy do Boga, nie do mnie. Bóg zbyt wielką cenę poniósł dla zbawienia każdego człowieka, żeby sobie teraz tak odpuszczał kogoś, nie? Ty do niczego się nie dajesz, Ty się do niczego nie nadajesz. Won. Nie. On oddał własnego syna. Ten syn wiele wycierpiał. Umarł na krzyżu. Więc Bóg jest szalenie zakochany w nas i zrobi wszystko, żeby nawet największego grzesznika doprowadzić do tronu Jęsie. Wiem, że na to nie mamy bardzo często zgody, szczególnie jeżeli nas ktoś skrzywdził i teraz. Szczególnie, jeżeli pracuje w nas ta krzywda i wyobraź sobie, że teraz będziesz siedział obok swojego współmałżonka, który teraz odszedł od Ciebie i Cię bardzo skrzywdził. Masz na to zgody dzisiaj? Pewnie ja też bym nie miał. I tego już nie powtórzę głośno, ale tak nieraz bywa. Pamiętajmy jeszcze raz, moi drodzy, dla takiego też wewnętrznego uspokojenia, tak? żebyśmy sobie też umieli poukładać pewne rzeczy. Bóg jest dawcą zbawienia i to On szafuje zbawienie. Nie ja. Ja mam przyjąć tylko ten dar i w miarę możliwości pomóc innym, przyjąć również ten dar. Dwunasty, ale tak się zastanawiam, czy teraz, czy później. Nie, nie. Będzie ten obraz, ale chciałbym podać jeszcze przykład jeden. Które dla mnie jest gdzieś ważne, Może nie zapomnę to później. Dwunasty obraz fałszywy Pana Boga jest to Bóg urzeczowiony. Co to znaczy? Pan Bóg istnieje w naszym życiu jak wszelkie inne rzeczy. A mianowicie jest on pomiędzy różnymi osobami, ideami, naszymi aktywnościami, czyli no właśnie takie tak, lecę do pracy, tak wpadnę sobie do kościółka, pójdę na imprezę, tak w piątek zjem szyneczkę, nie, pójdę na, na jakąś imprezę w piątek, później na drogę krzyżową, nie, i to jest tak pomiędzy, nie, ten Pan Bóg, gdzieś tam jest. Ja mam tak dużo aktywności, szczególnie jeżeli ktoś jest pracoholikiem, to może czegoś takiego doświadczyć, czyli takie zaliczanie. Praca, dom, kościół i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę znów pojawia się coś takiego, nie jak przyjdzie coś trudnego, no to wchodzimy w takie poczucie krzywdy, nie, że co, był Kościół? Był Kościół. Ale Bóg mnie nie kocha, bo mi coś zabrał. Więc rzeczywiście Bóg jest wsadzony, jak tak pomiędzy te różne książki naszego życia, to tak to czasami to Pismo Święte, nie? Tutaj Harry Potter, to Pismo Święte, a tutaj coś jeszcze innego, Nie, nie. Pan Bóg tak nie działa. On nie da się wepchnąć pomiędzy jakieś tam inne rzeczy. Tutaj też chciałbym, abyście sobie zapamiętali, że e, tak, żeby źle nie zrozumieć, ale Bóg jest w tej kwestii bardzo dużym w cudzysłowiu egoistą. Albo 100%, albo nic. Więc albo Mu oddasz swoje życie i pozwolisz, żeby zadziało na swoich zasadach, albo nie miej pretensji, że bujasz się ze swoimi problemami. Pamiętajmy, że jeżeli Bóg nawet coś zabiera, to po to, żeby oddać. O, w O, to, żeby tylko. Po prostu, właśnie, z góreczką. Bardzo mi się podobało kiedyś na tym na Facebooku, tam funkcjonował taki obrazek. Pan Jezus z dziewczynką dziewczynka tak trzyma takiego misia małego, nie chce oddać, a z tyłu za Panem Jezusem taki duży miś, Nie? Czyli nawet jeżeli Pan Jezus chce zabrać mi tego mojego małego misia, to po to, żeby dać mi dużego misia. Ponieważ Bóg jest hojnym dawcą. I to znów odwołam się do Pisma Świętego. Przypomnijmy sobie przypowieść o siewce. Popatrzcie, się, jak Bóg sieje, to nie tylko patrzy, tu jest żyzna gleba, ale to ziarno leci i na drogę, i w ciernie, i w skały, i w żyzną ziemię. Bóg jest hojnym dawcą. Dlatego, moi drodzy, zapraszam was do takiej pracy z tymi obrazami. My o tym prawdziwym obrazie Boga będziemy mówili jeszcze bardzo mocno. Dzisiaj teraz chciałbym, abyście teraz skonfrontowali ten swój obraz, który napisaliście sobie na tym ćwiczeniu indywidualnym, z tym, co zostało powiedziane. I teraz pójdziemy na pół godziny na kawę. I po kawie... Spotkacie się w grupach już warsztatowych i w Waszych grupach warsztatowych już w grupkach macie się zastanowić nad takim sformułowaniem i podzielić się w miarę prawda, też takiej wolności, nie chodzi o to, że kogoś będziemy przymuszali. Na podstawie konferencji poszukaj, jakie fałszywe obrazy Boga pojawiają się w Twoim życiu, czyli robimy taką troszeczkę konfrontację to, co żeście zobaczyli w pracy indywidualnej, w porównaniu z tym, co zostało powiedziane. Podziel się Twoimi odczuciami. Tu bardziej bym prosił, żebyście się na emocjach skupili, nie? Nie na jakichś tam faktach, bo to fakty są bardzo intymne Wasze, ale bardziej przyjrzyjcie się emocjom, jakie Wam towarzyszyły jak robiliście sobie to ćwiczenie indywidualnie, to, co usłyszeliście w konferencji, jakie uczucia, jakie emocje w was się pojawiały. W miarę możliwości i otwartości podziel się odpowiedzią na pytanie, czy czujesz się kochany przez Boga? I znów, moi drodzy, proszę, wiewiórkę wyłączmy, ok? Tylko stańcie w prawdzie o sobie. Jeżeli w tym momencie dochodzisz do wniosku, że nie czujesz się kochany, Masz do tego stuprocentowe prawo. Więc jeżeli będziesz miał na to otwartość, podziel się na grupie z tym.